Jeżeli jeszcze ktoś w międzyczasie bym chciał świadectwem, no to może damy na koniec jeszcze chwilę. Ja bym się jeszcze chciał słowem podzielić. Pogoda nam się coraz fajniej nam tutaj, tak? Relacje zaczynamy zacieśniać. Już się dowiemy, tak? właśnie nam No właśnie nie, no właśnie nie. Tak jak wybacz, trzeba wrócić do tej codziennej realiów, rzeczywistości niektórzy pisali plany, tak, nawet za rok się spotkały w tym samym miejscu, tak fajnie. No, y... no my musieli być w planach, troszeczkę ostrożną, się do tych rzeczy. To jest własne no, w takich warunkach mogliśmy też ten czas spędzać, ale nie powinno nas to naszego serca to pochłaniać. Przed nami coś o wiele ważniejszego na co powinniśmy, o czym będziemy rozważać, rozmyślać, przygotowywać się. Chciałabym się nie do pierwszego listu do Na koniec czwartego rozdziału, a po prostu y, Paweł pisze do nich, aby nie byli w niepewności i pisze jak to będzie wyglądało, kiedy Pani już przyjdzie, że y, Mówi to na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu jako czyścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. To sama rozkaz, za głos Paniowa i Trądu Boży wstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Dlatego my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani, będziemy w Boga w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Pana. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. To jest Czy te słowa są dla nas po Ja mówię, słowo o przyjściu Panu. To taki papier, jak osoby stanu naszej duszy. Pytanie, czy ja chcę, żeby dzisiaj Pan przyszedł, żeby nie zabrał przejściu do ziemi. Szczera pierwsza reakcja serca Pan do żonu. Czy ja mam jednak tyle się planu, dla mnie, dla moich dzieci, spraw, marzeń, tak? Że... A może nie jestem na tyle szczery jakich, jakich moje... Nie no, chciałbym, ale żeby jeszcze inni blizwa Jeżeli taka jest motywacja, prawdziwa, to okej. Okay. To okej, okay. ale wtedy bardzo chcieliby, że takie motywacje jest motywacja serca, to nie łzy się dla To niech modlitwa nie ustaje za tymi Bo jeżeli na to pytanie, to trzeba tak, mówię, tak, ale widzisz, że nie żyje tak, sprawie innych, nie, nie widać tego, że to, to, nie wiadomo, czy to jeszcze. Ale jeżeli ta chęć odłożenia przyjścia Pana wynika właśnie z tych naszego przywiązania do, do spraw ziemskich, to nie dość. Albo jeżeli wynika z tego, że jeszcze nie jestem gotowy, to też bardzo niedobrze, to jeszcze bardziej niebezpieczne. Bo naprawdę nie znamy dnia ani godziny. To i dzisiaj się może w Twoim moim życiu stać? Czy te słowa są dla nas faktycznie pociechą? Kiedy jest choroba, kiedy są doświadczenia, tak? Czy faktycznie nie są pociechy do naszego życia? Powinny chodzić Bez tych słów, bez tej żywej nadziei w naszych sercach, tak jak Paweł mówi, to jeżeli to w tym życiu poporamy nadzieję, w życiu Chrystusie, jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Tak jakby pracować ciężko, w ogóle nie mam szans, że dostanę jakieś wynagrodzenie, wypłaty. W jakim duchu bym pracował, tak? I na innych wnioskach ale kiedy ta nadzieja została zbudzona w naszych sercach i kiedy Chrystus jest umiłowany, na znaczy już bardziej umiłowany nawet niż partner, tak, nasz, y, mówię, mąż czy żona, z całą powagą z swoich ludzi, to miłuje ojca, matkę, żonę też, czy męża, bardziej dzieci niż dziedziny nie rodzi. No to czyż pragnienie spotkania się z umiłowanym i możliwość tego spotkania? Nie winno wzbudzać nas entuzjazmu, nie chcielibyśmy jak najszybciej. Jeżeli jest miłość w naszych sercach, ja mówię, im większa miłość i im większy czas rosunki, tak to, to właśnie ten czas działa różnie. W wielu przypadkach, wiemy gdzie to się dzieje, gdzie wyjeżdżają za pracę, tak, i nagle rozwodnie, że rozpadają się rodziny, tak. Ale wierzę, że jeżeli jest głęboka miłość, taka, że ona w roku, to jak się, mówię, jak się z żoną nie widzę parę godzin, to przychodzę, witaj że cześć, tak, nie razem. Ale jak nie widziałem się w tydzień, przyjechałem, to się uciska tak, też człowiek miastu. A rozmowa dosyć długo trwała, kościoła, tej bezpośredniego, bycia, tego bezpośredniego bycia spotuł i zaznawiać to pragnienie, spotkania z uchwaniem, spotkania tego, który za nas oddawał, oddawał swoje życie. I panie, się tym słowem karmić, przypominać sobie, to nie, nie mówię o jakichś wielkich naukach, a po prostu kierunku mówi, chcę wasze umysły, wasze, proszę utrzymać czynności poprzez, nie to, że trafia wam coś nowego na piśmie, poprzez przypominanie. I przypominać się pan jeden jednym, co nie przykrzył się, ale Was za, się zabezpieczenie. Za Potrzebujemy się, się tym karmi, żeby sobie przypominać, abyśmy czasem gdzieś się tu nie pogubili i inne plany nie zajęły, inne pragnienia nie zajęły w miejsca w naszym sercu tego najważniejszego. Do czego jesteśmy powołani? celu naszego wiary, czyli żywota wiecznego. Będziemy porwani, to już jak nawet w mieście, tutaj takie Boże słowo mówić, pokryceni. Ja nie czytam tu nigdzie o zniknięciu. O, jak Paweł tam z gdzieś 53 z Gdańskiego wyczytaj, to mnie poprał. Ale te filmy science fiction, bądźmy ostrożni, że, że znikają nagle, tak? Jak czytamy? Jak pan będzie swój lód, to dla nich będzie zniknął. Pan Jezus, kiedy był, widzieli, tak? tak Uczniowie i możemy tak... Nie ma o tak? Mowa o pochwyceniu. Oczywiście jak będzie widział. Ale w okrębnieniu, dobrze. <śla> <panie>. <śla> Ale <telegramy>, super. <śla> <śla> Następny obóz zrobimy tutaj y, w tym temacie proponuję. Dobrze, nie, bardzo dobrze, że reagujemy żywo na tak? Ale ogólnie czytamy o pochwyceniu porwanych, tak? I wie, że jak Pan Jezus był pochwycony, to się ojwiazamy do Widzimy. Bo to też było szybko. Ale okej, okay, możemy jeszcze na ten temat dyskutować. na A o czasach i porach, bracia, Nie ma potrzeby do was pisać. Kiedy tak, do kogoś mówimy? A tobie tak, nie muszę tego mówić. Kiedy coś takiego do kogoś mówimy? Tobie tak, nie, to mnie trzeba przypominać. Bo on. Wie. Nie. Nie. Bo on wie. Co nie powie, nie wiecie. I teraz co? Teraz takie trzy tomowe, mi nie, to mowy jest Nie, wielu z tych ludzi, bo bardzo prostymi ludźmi, nie mającymi nawet dostępu do czegoś takiego jak mieć w ręku Ale mieli głębie przekazaną od apostołów naukę. Ja postępuję, czy tak Sami wam dokładnie wiecie, jest dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nago, zagłada, jak bóle, na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby Was dzień ten jak złodziej rozkoczył. My wszyscy bowiem synami światłości, z synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przede nie śpimy inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeci. Aby ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się ubijają, w nocy się ubijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeci, przywdziawszy w pance wiary i miłości oraz skrzydłicę nadziei, zbawienia. Osoba, bardzo krótkie przypomnienie. Wiecie bowiem, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w noc. Ta nauka przewija się w Nowym Testamencie. Pan Jezus też o tym oczywiście do swoich uczniów mówił. Przeczytamy też Jego słowa. Na przypomnienia czwartego ciągu. Ale jak było za na jego, tak będzie przyjście syna człowieka. Bo jak dnia dniach przed potopem jedni i żenili się i zamów wydawali, a do tego dnia, gdy nołek szedł do łapki, nie spostrzegli się, że nasa potop i z nich wszystkich, tak będzie i z przyjściem syna człowieka. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie lecz będą na żalni, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Was przyjdzie. A oto zwaście, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwolimy podkochać Dlatego i wyłączcie do gdyż Syn Człowieczyk przyjdzie o godzinie, której się nie domyślać. Pan wyraźnie przestrzegał już. nawołując ich do czujności do trwania. Tak to bym zaplanował, że nie będziemy z nami tej chwili. Możemy przypuszczać się też zamiast przestrzeganie, o której się nie domyślać. Tak, Możemy promieniować, że ten czas na pewno się zbliża. Tak i bardziej widzicie, że ten czas się przybliża. Jest coraz krótszy, ale nawet od razu, jak ktoś nam przychodzi i mówi nam dzień, to raczej to klasyfikujemy to Fałszywy to Tak? Pan tak to uczynił, tak sprawę, tak, aby utrzymać nasze serce w nieustannym życiu. Nie wiem, jak człowiek reaguje, kiedy jest na Jak widziałem, że do egzaminu mam jeszcze dwa tygodnie, to. Tak? A później, o tym, jutro, znowu nie zdąży. Sobie. Nie wszyscy mogą. Niektórzy z natury są bardziej systematyczni, zdyscyplinowani, ale większość ludzi lubi odkładać te rzeczy tak, na ostatnią chwilę. I Bóg tak nauczy nas swoją sobie i przestrzega nas przed tym, żeby tego nie robić. I to pytanie, które dzisiaj do nas brzmi z kart Nowego to czy dzisiaj jesteś gotowy. Czy dzisiaj jesteśmy gotowi, bracia i siostry, na spotkania z naszym panem? Czy dzisiaj jestem, jestem pewien, że ten dzień nas nie zaskoczy? Bo my nie będziemy wiedzieli, kiedy złodziej przyjdzie. Niedawno jestem włamany, nas tam gdzie pracuje, tak? Ktoś zaskoczył nas złodziej, zupełnie. Jak co nie to miejsce jest, tak, pełne bezpieczeństwo i nas zaskoczy po tym włamaniu podjęliśmy kroki. Tak jest, ale uwieszona tabliczka, tam jakaś firma, że yy, to tam Powiadomienia są. Jest jeszcze to ubezpieczenie. Teraz widziałem jakieś tragedie ludzi. grat, padał pod samochody w Polsce. Jest na, północy, na północy, w północy w potężny, czyli burza. Potężny, jest Ludzie płaczą. Oni byli ubezpieczeni, tak? Pokazali w premiera, premierach ludzie ludzi byli ubezpieczać i, i był ciekawy komentarz. Po tym od... Ten premier wtedy, kiedy to była ta tragedia powodziowa w Wrocławiu, tak, otrzymał bardzo negatywne, wiecie, odpowiedzi że są ludzi, bo nie ma pieniędzy i tak dalej, nie? Już żaden premier nie śmieli się o tym mówić, kiedy jest ta Aczkolwiek, jak powinni się ludzie ubezpieczać. To, to ubezpieczenie jest stosunkowo tanie, często yy, proporcjonalnie do szczególnie jak robią biznesu. Ale wiecie, każdy myśli, że, że jego to nie dotknie. Więc zaoszczędzę czasami jest to skala 100,00 złotych rocznie. I wiecie, z tej naszej, no to zwykle to jest motywacja. No po co mamy dawać 200 zł. Żeby się ubezpieczyć. Ja też teraz sobie przypomniałem, że nie jestem ubezpieczony. Mówię, warto by to, to zrobić. Tak? Dodaję w jednej jako obrazowy przykład. A jeszcze się pan zdąży Ale słuchajcie, jak przychodzi nawet informacja już bliska, że wszyscy widzą, że będzie burza i nawet powiedzą ci, że jutro tu będą silne wiatry, burze, grady, to już się nie zdąży się ubezpieczyć. I możesz jeszcze jakieś ruchy zrobić, okna zamknąć, tak? Ale już żaden poważny ubezpieczyciel uczciwy cię nie ubezpieczy. Dlatego Bóg wyraźnie nam, nie możemy odkładać pewnych rzeczy na ostatnią chwilę. O ile rozbicie samochodu i zniszczenie lampy nie jest największą tragedią, o tyle zaskoczenia nad przez ten dzień tak, w życiu bieżącego człowieka, to jest rzecz. Poważnie. To jest sprawa wagi życia i śmierci. I o tym powinniśmy mówić, do tego się nawoływać. by że nie jesteście w ciemności, ale Was dzień dnia, jak młodzień zaskoczy. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy i do ciemności. Przecież nie śpimy, jak inni, lecz czuwajmy, w Ktoś mógł pomyśleć, że już w ogóle nawet spać, nie? Tak? No wiem dalej, jak czytamy, że się nie o to chodzi. Jest duchowa ciemność, jest duchowy dzień, duchowa noc i o tym apostoł Paweł tu pisze, bo dalej pisze czy śpimy, czy czuwamy razem z Nim. Jest tak powinno być, tak? Wiem, że apostoł Paweł mało spał, bo czytam, że pracował, modlił się dniami, nocami, ale też i spał. I nasz Pan spał, i dała uczniom możliwość odpoczynku. Także, czytając to słowo, nie możemy przyjść do, do zrozumienia, czy to nie, nie możemy wyciągnąć wniosku, że nie możemy spać, bo nas zaskoczy. Tak? Nie, oczywiście jest czas na ale chodzi o inny sen, abyśmy nie posnęli. Tak jak ciało może zasnąć, tak samo Wtedy traci czuwanie, tak? Traci kontrolę nad rzeczywistością. Jedni nie mają z nas głębszy sen, inni mają płycz, tak? Jeden może spać, jak nawet obok ktoś trafi, jeden nie, nie, tak dalej. Co w duchowym snem słuchajcie? Można przystąpić duchowo. I to jest bardziej niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Apostoł Paweł tu pisze, że Ci, którzy chodzą w ciemności, to oni są w duchowym śnie. I oni w nocy dokonują pewnych rzeczy. Najbardziej się chce spać człowiekowi, kiedy w nocy. Tak ja to z natury mamy. Chyba, że ktoś cały czas na nocą zmianę pracuje i mu się organizm przestawi. Ale pomijamy takie jakieś ekstremalne przypadki. Naturalnie sen ogarnia człowieka Boże, w porze nocy. I kiedy duchowy sen może nas ogarnąć? Kiedy nie chodzimy w światłości. Kiedy nagle w naszym życiu pojawia się ta duchowa ciemność noc. Kiedy na przykład? Kiedy pojawia się grzech. Kiedy pojawia się odejście od Boga, który jest źródłem światła naszego duchowego. Kiedy oddalamy się od Chrystusa. Wtedy sobie wokół nas robi się coraz ciemniej i coraz bardziej nam jest cennej. Coraz mniej mamy pragnienia modlitwy, karmienie się słowem, rozmyślania o Bogu. I pomału, pomału tak postrzegamy, że już w ogóle nas to w tym momencie nie, nie niepokoi. Tak? Zaczynamy już tak żyć. Letność nasza, brak pierwszej miłości, nie jest przedmiotem niepokoju w naszych sercach i pokuty. I przychodzenia do Boga Boże ożyw to serce. A jeszcze gorzej, słuchajcie, jak się na, znajdziemy na sali, gdzie wszyscy śpią. już żaden jeden drugiemu nie powie, bo każdy tak w takim stanie jest. Może tak być, czy nie? Może w taki układ wejść. To wtedy ja mówię, czasami to jeździmy gdzieś dalej, ręce samochody mi nieraz. Człowiek tak chciałby w tym domu jak najszybciej być. I parę razy byśmy się podjęli takiego dłuższego, dłuższej jazdy bez, bez noclegu i, i były momenty kryzysowe. I mówię do, do brata, gadaj do ja. tak czasami, jak to się na tak wie, śpiący jestem, mówię, rozmawiaj ze mną, mów coś do mnie, tak? Klebnie tu, czyszcząś na no bo czuję zagrożenie, bo to nie są żarty, jak człowiek wcześniej, nie? Potrzebujemy być w towarzystwie braci i społeczności tych, którzy, którzy mogą nam powiedzieć, rozmawiamy, tak? Potrzebujemy zboru, potrzebujemy Kościoła, abyśmy, abyśmy nie przysnęli. Potrzebujemy do tutaj tam napomnienia. My zaś, którzy należymy do dnia no w dniu trzecich, przed jak czy pancerz wiarę miłość, oraz przewidzę na dzień zbawienie. Ta trzeźwość, to też oczywiście, które pisze tutaj apostoł Paweł, nie chodzi o trzeźwość, w sensie niebycia pod wpływem alkoholu. Jak jest fizyczne, upicie się, tak samo człowiek może być duchowo pijany. Człowiek trzeźwy Słowo to oznacza zdolność właściwej oceny sytuacji, tak? rzeczywistości, zdolność stabilność postawy. Z tym się wiąże, bądźcie stali, niewzruszeni, trzeźwy, umie dokonywać właściwych wyborów, ocen. Człowiek pijany ma to zaburzone, prawda? I tak samo duchowe, jeżeli człowiek gdzieś się pogubi, napije się też niewłaściwych rzeczy, Szczególnie niewłaściwych nauk, tak? Czy rzeczy z tego światek i wartości niezgodnie z Bożym Słowem? To bardzo łatwo może się upić I traci ten ostrość spojrzenia, ten to ostrość duchowych zmysłów, traci duchową równowagę, tak? Staje się jak dziecko miotane lada wiatru nauki. Bardzo łatwo taki człowiek jest podatny na zwiedzenie, jest A Dlatego ważne jest żeby zachowywać tą duchową trzeźwość w naszym, w naszym życiu. Przewidziałaś, Pan coś wiary, miłości, przyłbicę, nadziei i zbawienia? prostu Paweł bardzo lubi te trzy rzeczy koło siebie, tak? Wiara, nadzieja i, i miłość. Tego po, potrzebujemy, a tutaj nadzieję stawia w kontekście przyłbicy. Wiemy, że to przyłbica chroni to centrum dowodzenia głowy naszego znaczy ciała i Oczywiście największa jest miłość, tak? ale że bez nadziei nasza wiara i miłość nam odleci, tak? jeżeli naszej nadziei nie będzie. Także o, o tej koncentrujemy się dzisiaj na tej nadziei, na tym oczekiwaniu i na byciu przygotowanym na, na ten moment powrotu naszego Pana, czy, czy odejścia e, do Niego. Przecież Bóg nie przeznaczył nas na gminę, się wszyscy, i musimy mieć świadomość, że większość ludzi będzie poddana gniewowi Boże. Dlatego stąd nasza troska, która ma na powiedziane nasze, o zgubionych duszy. Że ludzie idą na dnie, że mamy ratować tych ludzi od obnia. Ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla nas ten dzień, jest dniem radości uwielbienia, spotkania z naszym umiłowanym, ale dla większości będzie dniem, który będą mogli poznać dzień, który na ten moment jest oddalony, tak? Bóg cierpliwie jeszcze czeka. Przez Pana naszego zbawienia, przez Pana naszego Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli, zcielani Chwała, że Chrystus jest naszą rzeczywistością. W Nim się poruszamy, w Nim jesteśmy. Tam wielokrotnie w tym jest to w Nim, w Nim. Oczywiście to jest duchowe pojęcie, tak, ale to życie w Nim, życie zanurzone w Nim, w jego duchach, jego słowo, przesiąknięcie jego słowa. to jest to życie w Nim. Wierzę w Jego obietnica. Tak chcę, abyśmy tym żyli i, i całe nasze życie. Czy czuwamy, czy śpimy? Nie jesteśmy w stanie cały czas czuwać. Tak jak będziemy, musimy spać. Czy czuwamy, czy śpimy? Razem z nim bylibyśmy. Można by to rozwinąć, się tu zgodzicie. Czy pracujemy, czy odpoczywamy? Tak? Czy się bawimy nieraz w radości? Tutaj, ziemskie, nieraz nie wesele mamy, różne mamy uroczystości. Czy czasami się smucimy byśmy razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Po co Paweł zakłada, że to czyńcie. Napominajcie się i budujcie. Potrzebujemy wspólnoty. Potrzebujemy kościoła, który Bóg powołał w swojej mądrości dla wierzących, aby to w kościele, w zboże bracia i siostry, ten proces wzajemnego zachęcania się, napominania, budowania był realizowany. Ten proces trudno realizować na takich krótkich, powiedziałbym, spotkaniach, jak ten. Możemy się zbudować, zachęcić, chwała Bogu. A tak naprawdę jak się dłużej jest ze sobą, zaczynamy się bliżej poznawać, przeżywamy wspólnie różne doświadczenia, wyzwania, dopiero Wychodzą z nas i te plusy i minusy, tak? I, i jesteśmy bardziej podatni i przychowani. Zbór jest tak potrzebny, aby to czynić. Aby to czynić, potrzebujemy otworzyć się na napomnienie i mieć odwagę, żeby komuś coś powiedzieć. Potrzebujemy, żeby budować to, potrzebujemy coś wnosić, tak? Z tego życia Bożego. Aby ten proces miał miejsce. Naprawdę, Bóg tak to zaplanował. Nie, nie zaplanował tego przez... Konferencje, które same w sobie nie są złe, ale one nie załatwią sprawy. Potrzeba jest społeczności. Potrzeba jest społeczności. Bycia blisko siebie, bycia w szczerości. Apostoł Jan pisze: Jeśli chodzimy światłości, mamy społeczność też ze sobą, z Nim, ale i ze sobą. I wtedy Bóg nas oczyszcza. Zrastamy, przemieniamy się. Wiecie, jak ktoś nie chodzi... To była też mowa o tej ciemności, o tym, jak ktoś zaczyna chodzić w ciemności, to zwykle unika światłości. To, to jest taka normalna. Bo w światłości wszystko wychodzi. Ale jeżeli jesteś wolnym dzieckiem Bożym, przebaczone że Ty masz, nie jesteś doskonały, może, ale chcesz być, no to będziesz szedł do światłości. Będziesz gotowo stworzyć duszę dla brata, czy dla siostry. Bez strachu, ale z oczekiwaniem, że tej światłości jeszcze coś może zobaczyć, co potrzebuje zmienić. Dlatego potrzebujemy tego chodzenia w światłości Bożej w tym duchowym dniu, abyśmy na ten dzień, dla tę ścieżkę byli właściwie, właściwie przygotowani. I to, co może słowo w wielu przypowieściach Pan Jezus i apostołowie to podkreślają w kontekście powrotu Chrystusa, porwanie nas do siebie, bycie już z Nim, to mniej akcentowane jest rozważanie nad samym momentem, tak? Tam są opisy tego, ale oczywiście tam nie ma żadnego proroctwa, kiedy to będzie. Są opisy, które mówią o rzeczach, które poprzedzą to wydarzenie, ale akcent szczególny, czy przypowieść o dobrym znisłudze, czy o dziewięciu pannach, tak? Szczególny akcent jest położony, na co? Czuwajcie, bądźcie gotowi, bo nie znacie dnia. Tu się nie możemy pogubić. Żydzi się pogubili, słuchajcie, oni studiowali, kiedy ten meser przyjdzie. I co? Niebieski tam wychodziło. Można było to wydedukować. Ale im się nie bo w bezlejemy na rękach. My to wiemy dzisiaj, nie? jak myśli? No tak Bóg sprawił, że zamknął ich oczy. Na to, że Pan Jezus się faktycznie bezwojemu rodził. Mówię, my dzisiaj to wiemy, bo nie byli w światłości. Nie rozpoznali Żeby nas, Żeby na ten dzień nie zaskoczył rodzieś siostry. Potrzebujemy czuwać i chodzić w światłości. Kończąc apostol Piotr przy. Tak, w swoim drugim liście. Czyli te trzeciej, od 10 roku. Trzeci rozdział od 10 A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z czasem i przeminą, a żywioły rozpalone są Ziemia i dzieła ludzkie na niej Skoro to wszystko ma w zagładzie, Jakimiś powinniście być Wy, święty, w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogóle stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość? Przy to umiłowani, oczekując tego, starajcie się abyście znaleźli, zostali przed nim bez skazy i bez naganych pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak wymiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest pisał do Tak też mówię, że we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni, niezbyt przekrętają przekręcają tej swoje Wy, tedy miłowani, od o tym wcześniej miejcie się na baczności, abyście się wiedzeni przez błędy ludzi Prawdy nie dali się wyprzeć z mocnego swego obronizmu. Zrastajcie raczej w i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu nie będzie chwała teraz i powietrzne To jest pouczenie apostolskie Wskazówka tak? do tego, jak mamy oczekiwać. I tak jak powiedziałem wcześniej akcentuję. Oczekując tego dnia, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, pokoju. I to jest pytanie dzisiaj do nas, do naszych serc, tak? Czy dzisiaj jestem w tym stanie? Czy dzisiaj faktycznie oczekuję? Czy dzisiaj moje serce woła? przyjść z Wami To przesłanie się chciałem podzielić do, do, do trzech grup może na tym miejscu. Pewnie takie to może się Może jest ktoś, kto nie jest przygotowany, bo on nigdy nie oddał życia Jezusowi Chrystusowi. Nigdy nie pojednam się z Bogiem poprzez łaskę Jezusa Chrystusa objawioną na krzyżu. Poprzez to, że zobaczył wielkość swojego grzechu, ciężar swojej winy i zrozumiał bezsilność jakichkolwiek ludzkich wysiłków, żeby załatwić sprawę Bóg Przed Bogiem. Bezsilność religii, bezsilność, że bezowocnych dobrych uczynków. I zrozumiał, że tylko ofiarę Jezusa Chrystusa jest tą ofiarą, która gładzi grzech sprawiedliwego Przed Bogiem, dając Mu obietnicę żywotę wyczu. Jeżeli jesteś taki, na, na tym miejscu, tak, to, to jest taki sam, to wolę upamiętajcie się i wierzcie w Mateł i uwierzcie w uwierzcie w jego dzieło, w nim złóżcie całe swoje zaufanie, nadzieję na ratunek, że, uciek że oszczędzony wam będzie gniew Boża, będziecie żyli na nowej ziemi w nowych miesiącach już wiecznie z Bogiem w ziemi, gdzie mieszka sprawiedliwość, gdzie nie ma grzechu, gdzie jest wieczne szczęście. Radość czytamy, nie ma łez, nie ma chorób. Tam na to nadzieję mamy. Tu jeszcze w tej ziemskiej różne doświadczenia nas, nas czekają. Potem jeżeli ktoś jest taki, kto nie pojechał przed Bogiem, nie przeżył narodzenia, nie woła do Pana, aby się nad nim zlitował. Jeżeli jest ktoś, to doświadczy łaski Bożej, ale dzisiaj na to pytanie mówi sobie nie jestem gotowy. Mówi szczerze, tak? Zdając sobie sprawę, że jego serce w jakichś tam dziedzinach może pogrążyło się w ciemności. Czy widzi duchowy sen, tak? To jest to nawołanie obudź się któryś pić. No? Zaświęć Chrystus. Powstań do bólu, Pić. zrób to trzeba czy za to wyczynienie, czy przeproś, czy pokutuj, porzuć. Nie masz siły, wołaj do Boga o siłę, przyjdź do braci, tak, do pasterza, czy pasterzy, czy braci i sióstr. Szukaj tych, którzy żyją. I wołajcie do Pana, abyś był uwolniony i porzucił drzew. Śmiało Bóg z nadzieją go oczekiwać. Ja rozumiem, że czasami jest to taka nasza pokora i ostrożność i to, która bym, czy bojasz pewna, tak Boże, ja do końca nie wiem, czy jestem, tak? Nie chciałbym jakiejś swojej na to odpowiedzi. O, tak, ja jestem. Bóg zna serce każdego z nas i, i, i przed Nim się korzymy i lepiej w postawie pokory. Nawet jeżeli na pierwsze, w pierwszym momencie nie widzimy jakiegoś grzechu, jakiegoś, raczej widzimy pragnienie jego powrotu, to jeżeli ktoś ma postawę taką pokory, ostrożności, to z drzeniem, z podchodzi do tego, to nie jest rzeczą złą. Bo są tacy, którzy, jestem zbawiony, a my widzimy, że jesteś nie tak że wtedy jest dziwna, dziwna sytuacja, prawda? Dziwne myśli się przychodzą, czy, czy wnioska. Ale jeżeli jesteś w stanie, i oby nas było jak najwięcej, takich, którzy, którzy chodzimy w ciemności, wychodzi w ciemności, przepraszam, w jasności, w światłości. Korybujcie. I widzisz rzeczy, i pragniesz, tak? i oczekujesz, i, i wołasz, przyjdź Pan jest. To też nie jest powód do tego, żeby spocząć na lądzie. Bo Ty możesz być tym, który zachęci, który napomni, bo Ty widzisz. Bo Ty widzisz, że brat żeby widzieć, że ktoś śpi, no to samemu sam trzeba nie spać. To, to ma bardzo dużo odpowiedzialność, bardzo dużą grozę. Raz, że pielęgnie ten stan, a dwa, niech ten stan będzie błogosławieństwem dla innych. Nie żyjemy już sami dla siebie, żyjemy dla Boga, a poprzez to też, też dla innych. I do tego też powinniśmy się zachęcać. Ale tą nadzieją, bracia i siostry, potrzebujemy żyć, potrzebujemy o tym mówić, potrzebujemy tego oczekiwać, szczególnie w dobie rozrywki, w dobie, kiedy świat nam oferuje tyle fajnych propozycji na, na, na to życie. Jeżeli jeszcze idzie dobrze, tak, są pieniądze, to naprawdę oferta jest bardzo bogata i wiemy, że jest to jeden z największych rywali, tak? Mamona, ale nie w kontekście jakichś papierów, tylko tego, co za nią można dzisiaj zdobyć jest jeden z największych wrogów naszych duszy. Musimy się pilnować, zachęcając się do czuwania, do czystego życia, do trwania w modlitwie, trwania w Bożym Słowie, rozmyślania, oczekiwania na przyjście naszego Pana, aby nas ten dzień nie zaskoczył. I o ile może nas zaskoczyć co do czasu i formy, no oby nie zaskoczył nas, czy nie zastał nas w złym stanie, czy w jakim Boże Słowo nas przestrzega. Amen. Amen. Taka pijesz, już jeszcze nie jest daleka nam kraju. Możemy to zaś chyba mać. Tak.